Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela 5 kwietnia minęła 9. Krzysztof Zyglewski zapraszam na serwis trójki. Odnalezione przez siły specjalne wiranie Iranie w F-15 odniósł obrażenia, ujawnił amerykański prezydent. Nawet 100 tysięcy osób może pojawić się na Placu Świętego Piotra. Papież Południe tradycyjnie wygłosi orędzie. Świąteczne życzenia dla Polaków od premiera i od pary prezydenckiej. Drugi amerykański pilot, który zaginął w Iranie po zestrzeleniu myśliwca F-15 został uratowany oficjalnie potwierdził Donald Trump. W poście opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent USA napisał, że oficer został bezpiecznie ewakuowany z Iranu przez amerykańskie siły specjalne. Odniósł obrażenie, ale wszystko z nim będzie w porządku, poinformował prezydent. Opisał on przebieg pełnej napięcia operacji ratunkowej, podczas której przedstawiciele władz w Stanach Zjednoczonych nieustannie monitorowali położenie wojskowego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 oraz innego personelu wojskowego. Zdaniem komentatorów było to jedno z największych tego typu wyzwań w historii amerykańskiego wojska. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. Irańskie władze twierdzą tymczasem, że zestrzeliły kolejną amerykańską maszynę wojskową Herkulesa. Samolot transportowy miał brać udział w operacji poszukiwania zaginionego pilota. Informacji o stracie kolejnej maszyny, ani o losie jej załogi amerykańskiej władze na razie nie komentują. Tysiące osób zmierzają na Plac Świętego Piotra przed Watykańską Bazyliką. Papież Leon XIV za godzinę odprawi mszę w niedzielę wielkanocną. W południe wygłosi orędzie i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa Urbie Torbi dla Rzymu i całego świata. Na Placu Świętego Piotra spodziewanych jest około 100 tysięcy osób. Ołtarz polowy ozdabia ponad 70 tysięcy kwiatów, które przywieźli hodowcy z Holandii. Zaplanowany jest także przejazd papieża przez Plac Świętego Piotra w Papamobile. W obliczu trwających wojen na Bliskim Wschodzie i Ukrainie orędzie wielkanocne Leona XIV nabiera wyjątkowego wyrazu, mówi Michał Kłosowski, Watykanista. Bo w świecie, w którym mamy media społecznościowe, komunikaty, strony główne, różnych witryn, gdzie jest. Wojna, y, pożoga i ogień. Słowa papieża to jest coś, co moim zdaniem na co świat też czeka dzisiaj. Wielki Piątek podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Izraela papież Leon XIV zaapelował o ponowne otwarcie wszystkich dróg dialogu w celu zakończenia wojny z Iranem, a także przestrzegania prawa międzynarodowego i ochrony cywilów. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio.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 Kochani, dużo miłości, ciepła i spokoju na święta. Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie. Spokoju, życzliwości i pomyślności życzę Polakom na Wielkanoc także para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy. Głośmy triumf dobra nad złem prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem. Z okazji świąt wielkanocnych życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością. Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa. Wesołych, Wesołych Świąt! Wielkanoc, czyli niedziela zmartwychwstania pańskiego, to najważniejsze święto chrześcijan, jest najstarszą uroczystością w Kościele Katolickim. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko w kilku miejscach na południu umiarkowana. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej słońca dziś na południowym wschodzie, poza tym trochę chmur więcej na Pomorzu Zachodnim. Miejscami na północy i zachodzie, a po południu też w centrum przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 14 stopni nad morzem, 20 w centrum, 21 na południu, do nawet 23 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Ona i on, pani Eliza i pan Sułek. Duet jedyny taki. To może ja wyryję sobie tam w kącie, dobrze? Co? E E? Niby dlaczego? Eliza Eliza to Marta Lipińska Pojawi się w naszym studiu w lany poniedziałek między 9 a 12. Co prawda byliśmy w związku długim i szczęśliwym, ale jednak on źle ją traktował, mimo że była arystokratką i leciwą panią. Zapraszam, Michał Nogaś. Aha, cykl Kocham Pana Pani Sułku dostępny w serwisach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Zagadkowa Wielkanoc Dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówi Bartek Machajewski, Wojciech Doroż, ja Maja Sołtysik, a razem ze mną Amanda. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz w ten poranek? Bardzo dobrze. Nie da się ukryć, że mamy dziś bardzo wyjątkowy poranek, bo poranek wielkanocny. Taki, w którym wszystko trochę bardziej pachnie zmianą, nowym początkiem i... Nadzieją. Niewykluczone, że nasi słuchacze są teraz w trakcie przygotowań śniadania wielkanocnego. Amanda, czym różni się ten posiłek od naszych codziennych śniadań? Posiłek wielkanocny moim zdaniem jest bardzo wyjątkowy, ponieważ jest to dzień takiego natchnienia, wszystko zaczyna rosnąć, jest tak pięknie, zielono. No i oczywiście pyszne jajeczka, no i pyszne potrawy wielkanocne a która jest Twoją ulubioną? Nie wiem, ja jestem taka dosyć basic, że tak powiem, po prostu jajko. No tak, Wielkanoc to jajko, od tego nie da się uciec. Naszą zagadkową tradycją jest rozpoczynanie audycji od polecajek. Dziś jednak... Nieco na przekur dacie tak naprawdę zmienimy bieg audycji. W okresie świątecznym nasze domy bardzo często są wypełnione śmiechem, hałasem i rozmowami. Nie mylę się, oczywiście. U Ciebie też tak jest. U mnie też i radością. No i oczywiście dużo osób się zbiera, więc naturalnie jedna osoba rozmawia, no to wszyscy rozmawiają i jest tak troszkę głośniej. Coś mi się wydaje, że dzisiaj w naszym studiu no może nie będzie głośno, <głos> chociaż na tak pewno naprawdę dużo osób. Może być głośno, dzięki utworom, które usłyszymy. Tak, masz rację Amanda, będzie dużo osób, bo włącznie ze mną i z Tobą pojawi się tutaj sześć osób, dobrze liczę? Sześć razy, ta, tak, sześć osób. Czyli całkiem sporo. Podczas dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli czeka nas rozmowa, z pozoru nienależąca do najłatwiejszych, ale słowo... Nadzieja, które padło parę chwil temu, nie pojawiło się tutaj przypadkowo, ponieważ, drodzy słuchacze, czuję, że dziś wypełnimy Was nadzieją. Czasem zdarza się tak, że człowiek zasypia, ale nie jest to zwykły sen. To stan, w którym ciało nadal funkcjonuje, ale kontakt ze światem jest bardzo ograniczony. I takiego snu nie przerwie nawet bohater naszej zagadki. Amando, czy jesteś gotowa na zagadkę? Zawsze. Cicho stoi obok łóżka, aż zadzwoni i pobudka. Ma wskazówki, poranek ogłasza i na nowy dzień zaprasza. Did you know the odds to be born on this earth? One in 400 trillion. I conquered those odds, yeah, I can't conquer. Leaving this house, I eat, sleep, scroll, and work. But there has to be more than just me existing. Fact, I was thinking there's not enough wine in the fridge to unleash me in this feeling. Fiends for some feminine healing. by My girls are sad, SOS, pick a dress, pick a and a dress But we are going out right tonight Send a call out, send a call out Calling all my baddest women's, it's about to go down Click, click, click, click Symphony, I need that Click, click, click, click Symphony, I love the sound of it girl, Let the girls out. I did, I did, darling She's empowered by the sound of us marching Her legs are hurting but her back is still arching And this sound reminds me that it's going to be alright When I never could have guessed, I started my morning and tears got a break Because the way I pick this mark could pay the mortgage and I'm red. Climbing to my lonely throne before my TV. I feel alone, I feel like no one really needs me. So thank you, Carly, for having a sixth sense and for calling to remind me we don't settle for depression on a Friday night. I need a pet talk, I need a hug, I need a thoughts flow. I've got one little life, I need to get out the house more and really start living it. Heavy as the burdens are weighing i don't know some pink and blue eyes Call my girls instead, as always Make a dress, make a time and I'll dress What we hope, what we do Send a call out, send a call out Calling all my baddest women's It's about to go down Click, click, click, click Symphony, I need that Click, click, click, click Symphony, I love the song I call All of the girls out I did, I did, darling She's empowered by the song of us, marching. Sure it's time to open up the closet. It's a sad sight to see my at Gather cop wears Why I'm like an alien in every dress I try. Sigh. Every time I'm music loud, over and pretend it's fine. Everything that's hurt me, left, they gave up walk. on me. Am I just a product of everything that was done to me? Run to me, come to me, someone bring the sun to me. I can I see, see the glimmer of the gun. Who wants to believes. Believes. She, just, she, she just needs a pet needs. talk. She needs a hug, she needs a dance floor. She's got to get out the house more and try and start living it Heavy as the buttons that are weighing on me I will let them down on us and pick them blue guys. Call my girls and say they miss a while Make a dress, leave the time and let it just want Send a call out, send a call out Calling all my baddest women, it's about to go down Click, click, click, click, symphony, I need that Click, click, click, click, symphony I know the sound of it, you let the girls out oh, She's empowered by the sound of us marching. Her legs are hurting but her back is still arching And the sun reminds me that it's going to be alright Though this season of her life had been cold, lonely and tough Though she slipped back into a darkness she had hoped by now to have overcome She had learned a beautiful lesson As she kissed her girls goodbye and thanked them for getting her out the house That maybe everything was going to be... Oh. But to go down Click, click, click That symphony, I need that Click, click, click That symphony I love the sun of the I of the girls I did, I darling She's empowered by the sun of us marching Her legs are hurting, But her back is still arching, And the sound reminds me that he's going to me She put her headphones in And there she danced under the weight of her clouds But for the first time in a long time She believed that one day She would again feel the sun She must be patient She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on. And she must let go. She'll be alright. No riding, shining, armored night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn. Black Symphony Ray Hans Zimmer utwór, który przypomina o czasie, o tym jak płynie, czasem bardzo szybko, a czasem jakby się zatrzymał. To opowieść o codzienności, o rytmie dnia, o chwilach, które mijają, także o tym, że każda sekunda ma swoje miejsce. Słychać tykanie, trochę jak w zegarze, lub bohaterze naszej zagadki. Amando, masz dzisiaj zadanie specjalne. Musisz powiedzieć rozwiązanie zagadki. Możemy tak się umówić? Możemy tak się umówić. Jak ono brzmi? Wydaje mi się, że chodzi o budzik, jeżeli się nie mylę. A zrobisz fanfary dla samej siebie <grym> razem ze mną? <grym> tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu. Myślę, że po takiej zagadce nasi słuchacze mogą się już domyślać, to pojawił się w zagadkowym studiu. To absolutnie wyjątkowa osoba. Pani Ewa Błaszczyk, aktorka, mama, działaczka społeczna, założycielka fundacji Akowo, która od lat wspiera dzieci w bardzo trudnym stanie zdrowia i twórczyni miejsca niezwykłego, kliniki Budzik, gdzie dzieci wybudzają się ze śpiączki. Dzień dobry. Dzień dobry. Amando, jak myślisz, czym różni się sen od śpiączki. Wydaje mi się, że nie jestem takim znawcą, ale wydaje mi się, że sen to jest tak, taki nawyk ludzki, który się powtarza co wieczór, no i śpimy tak optymalnie 8 godzin, a śpiączka moim zdaniem to nie jest nawyk, tylko po prostu taki stan, w którym generalnie nie wiemy dokładnie ile on jeszcze będzie trwał, ale właśnie nie jest powtarzalny, tak jak właśnie sen. Pani Ewo, mam wrażenie, że słowo śpiączka brzmi dla wielu osób jak coś bardzo tajemniczego. Czy mogłybyśmy spróbować odczarować to słowo i powiedzieć, czym ta śpiączka tak właściwie jest? W przeciwieństwie do snu, który jest fizjologicznie warunkowany i służy nam do regeneracji i jest bardzo potrzebny, i jest elementem życia i zdrowia, to śpiączka jest najcięższym zaburzeniem świadomości. Już dalej jest tylko śmierć. Czyli po prostu taka krawędź życia i śmierci się przebywa w jakichś przestrzeniach do dzisiaj właściwie niezbadanych. Dlatego, że ci, którzy wracają z tego stanu, bardzo często opowiadają różne historie. Nawet jest taka książka Wybudzeni, i gdzie właśnie są relacje osób, które wyszły ze śpiączki. I to jest przebogate. To Jedni są w takich przestrzeniach, inni niewinnych, To znaczy nasza myśl kreuje rzeczywistość. Jeśli ktoś lubił sobie z kanapy gryząc chipsy oglądać mecz, to sobie stwarza kanapę, chipsy i telewizor z meczem i sobie to ogląda. Ale zgodnie jakby większość z nich opowiada, że tam gdzie przebywali było fantastycznie, i że bardzo się nie chce wracać do ciała, które jest ograniczone. I że trzeba stworzyć im specjalny powód, jak również to, żeby czuli, że są kochani, żeby chcieli wrócić, bo tam jest za fajnie. Tak opowiadają. A czy pani uważa, że na przykład śpiączka może być porównana do snu? Na przykład jak idziemy spać, to czasami mamy... Jak to się mówi? Sniło właśnie. Czy pani może właśnie porównać śpiączkę do takiego snu? Ja myślę, że kreacja jest czym innym i że ten sen fizjologiczny jest czym innym, bo kreacja jest czymś bardzo świadomym, a nam się śni nie wiadomo dlaczego coś. Nie kontrolujemy tego. To raczej jakby podświadomość nam wrzuca tam różne i często nie wiemy, dlaczego akurat to się śni, dlaczego akurat w tym momencie. Czy na przykład bardzo chcemy, żeby nam się coś przyśniło, czy ktoś, żeby nam się przyśnił, a tego nie ma. Więc myślę, że no, no przede wszystkim za mało wiemy i na temat snu, i na temat śpiączki, i na temat mózgu. Ale to, co wiemy z relacji osób, właśnie, czy takie, które wróciły ze, ze, ze stanu śpiączki, czy z tak zwanego regresingu hipnotycznego, kiedy też coś się powtarza bardzo, że jest taki porządek we wszechświecie, i taka logika, i że wszystko ma swoje miejsce i to jest bez względu na geografię, bez względu na kulturę, bez względu na wiarę. Po prostu ten human being ma taki przebieg. Złapię panią za. Słówko, które się pojawiało wielokrotnie, czyli dlaczego, nie wiemy, nie znamy wielu odpowiedzi na niektóre pytania, ale dlaczego ludzie zapadają w śpiączkę? Jak to się dzieje? Z bardzo wielu powodów, poza takimi, że, że wynikają na przykład śpiączka cukrzycowa, jest trochę czym innym, ale zwykle tutaj jest uszkodzenie mózgu, czyli on jest albo niedotleniony, albo jest uderzony, i wtedy jak wchodzi w obrzęk i go się nie odbarczy, no to po prostu puchnie, suwa się na dół, klinuje rdzeń przedłużony i w ogóle rdzeń kręgowy i wtedy już jest niedowład czterokończynowy. Po prostu jesteśmy sparaliżowani. Ale także to są utopienia, wypadki, zakrztuszenia, zatrzymanie akcji serca, ale również wypadków masę, tak? No w tej chwili to są na przykład nogi bez kasku. To tego jest bardzo dużo w tej chwili. Więc ostrzegamy naszych słuchaczy, aby zawsze pamiętali o kasku i o bezpieczeństwie. Pocieszające może być to, że śpiączka nie jest równoznaczna ze śmiercią. Śpiączka Absolutnie jest nie. daleka od śmierci. I zastanawiam się, jak wygląda pierwszy moment, kiedy dziecko w śpiączce trafia do pani kliniki, do kliniki Budzik. Zakładam, że wybudzanie ze śpiączki to spore wyzwanie i długi proces. Jak on wygląda? Jak wyglądają dni w klinice? To jest sztab ludzi, i oczywiście, kiedy już nam się to przydarzy, niestety, to jest taka szansa medyczna od momentu zdarzenia do roku, do półtora roku nawet, kiedy jeśli się spełni wszystko to, co powinno być zrobione, to jest bardzo duża szansa na powrót do życia i sprawności. I to jest sztab ludzi, to znaczy powinni być na pewno lekarze typu neurolog, neurochirurg, internista bądź pediatra doktor rehabilitacji, cały zespół fizjoterapeutów i różnych specjalistów, neurologopedów i po prostu się pracuje od rana do nocy, tylko jest bodziec, odpoczynek, bodziec, odpoczynek i w tym okresie pierwszym medycznie stwarza największe szanse na powrót, potem lekko przechodzi w kategorię cudu, który też się zdarza, jak mamy doniesienia ze świata, ale ma to ogromny sens, jeśli wszyscy pracują, nie oczekując natychmiastowego efektu, bo to maraton, nie sprint, więc po prostu efektem tego jest na przykład, że ponad 130 osób się wybudziło w dziecięcym budziku, ponad 70 dorosłych w Olsztynie, z którym współpracujemy z tym budzikiem i tutaj w tym najnowszym na brudnie w Warszawie dla dorosłych już jest wybudzonych Ponad 30 osób, więc to przynosi ten efekt, jak się pracuje. Niestety nie zawsze. Każdy mózg jest inny, każde uszkodzenie mózgu jest inne. I po prostu, no jak ktoś mówi, mądrym w życiu trzeba być, no szczęście w życiu trzeba mieć. I to szczęście naprawdę wtedy się przydaje i wtedy pomaga. Już wiemy, że wybudzanie ze śpiączki, to jest praca zespołowa wielu specjalistów. Amanda, jak myślisz, co stanowi największą motywację dla lekarzy i opiekunów? Tak próbuję się postawić w tej sytuacji, choć, choć jest to dosyć trudne, ale wydaje mi się, że dla nich taką największą motywacją jest rodzina tej osoby, która jest w danym momencie w śpiączce i moim zdaniem to jest taka nadzieja, że da się uratować tą osobę dla rodziny, dla bliskich i właśnie to by mnie motywowało, jakbym kiedykolwiek była postawiona w takiej sytuacji. Tak naprawdę, chociaż to jedna osoba zapada w śpiączkę, cała rodzina jest wtedy w pewnego rodzaju uśpieniu i wszyscy wyczekują tego momentu. Bardzo poruszające jest to, że w klinice Budzik rodzice mogą być blisko swoich dzieci. Jak ważna jest ich obecność w tym procesie? Absolutnie podstawowa i to było naszym bardzo poważnym celem, jak tworzyliśmy program wybudzania ze śpiączki. Dlatego, że ta bliska osoba, jej głos, jej dotyk, jej energia, jej emocja i ta więź, która łączy z, z osobą, która leży i nie ma żadnej mocy sprawczej, to na przykład motocyklista pewien, który uległ wypadkowi, opowiadał mi, że był zawieszony na takim drągu świadomości, słyszał wszystko, co się dzieje i wiedział, że jego narzeczona z nim jest. I go trzyma za rękę. I mówi, nie wiedziałem nic, byłem w jakimś Strasznym położeniu, ale miałem taki drąg świadomości, na którym byłem zawieszony, a brzmiał on musisz, bo Matylda. Poza tym, ta bliska osoba jest bardzo ważnym źródłem informacji dla lekarzy, dla fizjoterapeutów: jak ten ktoś lubił, żeby się do niego zwracać, jak ten ktoś lubił, żeby go dotykać, czy lubił, żeby go dotykać, w jakie miejsca. Czy lubił wszystko wiedzieć, więc go należy informować, rozmawiać z tą osobą. Nie jak z przedmiotem nad jego głową porozumiewać się, tylko wszystko tak, jakby był i uczestniczył w tej sytuacji, że to jest bardzo ważne. I takie informacje, jak właśnie co lubi, czego nie lubi, co jest ważne, co jest nieważne, jakie są emocje na dany temat, to jest niesłychanie ważne, bo jak był na przykład taki Dawid w budziku dla dzieci, który kochał piłkę nożną, to on miał wszystko ustawione pod piłkę. Jego koledzy go odwiedzali, ci z drużyny tej piłkarskiej. On miał słuchawki na uszach, słuchał relacji z meczu. Tu trzymał piłkę, pościel miał w piłki. Wszystko było o piłce, ponieważ to stanowiło najbardziej gorący temat na tym etapie jego życia. I trzeba ciągnąć za takie sznurki, w każdym indywidualnym przypadku, co dla kogo było istotne, ważne, bo on się wtedy uaktywnia, zapala się, tak? I to w efemeraju widać. Czy kogoś coś porusza, to mu się tam zapalają odpowiednie ośrodki w mózgu albo nie. A czy dzieci, które są w śpiączce w jakiś sposób próbują się komunikować ze światem? Zależy jaki jest stopień śpiączki. Jeśli jest głęboka śpiączka, to absolutnie nie ma żadnych oznak. Bliscy, o których Pani wspomniała i te historie z przyjaciółmi, z narzeczoną, z rodziną, to są naprawdę wzruszające opowieści i też pokazują piękną ludzką cechę, jaką jest posiadanie dobrego serca, jaką jest chęć pomocy. Do tematu rodziny, rodziców i ich perspektywy jeszcze wrócimy tuż po utworze. I to po utworze zagranym na żywo w naszym zagadkowym studiu, Aleksander Jan Szopa jest już gotowy przy pianinie, Justyna reche ma rozgrzany głos. Wspomniany duet razem z Kamilą Sacharzewską i Sylwestrem Dmuchowskim później dołączy do naszej rozmowy, aby opowiedzieć o koncertowaniu w Klinice Budzik. O ten temat podpytam także Amandę, ponieważ Amanda również brała udział w tym wspaniałym wydarzeniu. Aleksander i Justyna gotowi? No to zaczynajmy! to fragment utworu Jaskier dla Mamy ze słowami Bernadette Juras. Utwór specjalnie napisany i dedykowany Klinice Budzik. Pani Ewo, powiedziała Pani kiedyś, że w Budziku dzieją się rzeczy, które wyglądają jak małe cuda, które są cudami. I mam poczucie, że moment wybudzenia to coś, czego nie da się porównać z niczym innym. Była pani świadkiem wielu takich chwil. No do tej pory się nazbierało, tak jak wymieniłam mm -hmm. te cyfry, więc oczywiście rzadko jestem osobiście, ale potem do mnie docierają te wszystkie emocje i opowiadania. No i to jest niezwykłe, no bo to jest dla tej osoby, która wraca, no jakimś, myślę, wydarzeniem nieprawdopodobnym, no szokiem w ogóle, że to się dzieje, ale również jest taką niebywałą historią dla tych osób najbliższych. To trudno sobie nawet wyobrazić. Ja, ja nawet nie sięgam wyobraźnią tam, dlatego, że mi się to przekłada od razu na moje dziecko i wtedy już nie wyrabiam w ogóle. Więc to są jakieś nieprawdopodobne emocje i bardzo to jest wszystko ważne i strasznie się zmienia życie i jest zaangażowana cała rodzina. Przewartościowuje się życie nie tylko tej osoby, która wraca, ale w ogóle, nie wiem, dziadków, ciotek, znajomych przyjaciół i to, co Mickiewicz pisał, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No to oni już wiedzą. I wtedy następuje coś takiego, że te wszystkie materialne rzeczy, te wszystkie kariery, że to w ogóle gdzieś schodzi na dalszy plan i zostaje tylko żywy człowiek drugi. I po prostu tutaj się rodzi jakaś nieprawdopodobna empatia, chęć pomocy, budowania więzi z drugim człowiekiem. I to się tak dzieje. To są doświadczenia i to są emocje, o które możemy zapytać Panią Joannę, mamę Marty. Marta niedawno pokonała śpiączkę i jestem pewna, że to wydarzenie, ta chwila zmieniła całe życie Pani Joanny. Halo, halo Pani Joanno, słyszymy się? Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam Panią Ewę Błaszczyk i wszystkich Państwa. Dokładnie tak się dzieje, że zmienia się po prostu cały świat. Marta dostała się do liceum plastycznego w Lublinie, do pierwszej klasy i w drodze do szkoły uległa wypadkowi, to znaczy została po prostu potrącona na przejściu dla pieszych. Powiedziano mi w szpitalu w Lublinie, że rzadko kiedy pacjenci dojeżdżają do szpitala, więc tutaj już na dzień dobry była bardzo traumatyczna, trudna sytuacja. Marta no, była w śpiączce. No i podjęto próby właśnie dostania się do kliniki Budzik. Tam jest tylko 15 miejsc. No i udało się. Marta została przyjęta do kliniki Budzik. No i w klinice Budzik dostałyśmy niesamowitą opiekę, pomoc, wsparcie od wszystkich. Bo tutaj to, co chciałabym podkreślić, to jest spójna całość, spójna rehabilitacja, która się odbywa od rana do nocy. I ten moment najważniejszy, że, że to jest właśnie prowadzone już. Nie czekamy na coś, tylko rehabilitujemy. Chciałam tutaj powiedzieć, co Marty wybudziło. Nie wiem, może to Państwa będzie interesowało. Czasami jest to smak, zapach, czasami to jest utwór muzyczny, czasami to jest czytana książka, wiersz i tak dalej. Martę obudziło nagranie, które przysłała klasa. Czyli koleżanki i koledzy przysłali jej nagranie piosenki, każdy nagrał życzenia dla Marty i ja sobie pozwoliłam w takim, po takim dniu rehabilitacji Marcie to po prostu puścić głośno, żeby usłyszała i pomogło. Po prostu po tym nagraniu Marta wydała z siebie ogromny krzyk, coś jakby, nie wiem, może przy narodzeniu, może właśnie takie ponowne przyjście na ten świat, więc tutaj to było niesamowite przeżycie. To też pokazuje, że muzyka, bliscy, przyjaciele, rodzina niosą w sobie tak ogromną moc. A jakie emocje towarzyszyły Pani w tym samym momencie, w którym Marta się obudziła? Ja jestem dość osobą taką kontaktową, gadatliwą, więc też do Marty cały czas mówiłam prawie jak taka Katarynka. No i proszę sobie wyobrazić, że Marta... Już jak wróciłyśmy do domu i nawet jeszcze tam pod koniec właśnie pobytu w budziku, mówi do mnie, mamo ja słyszałam cię, tylko to był taki odgłos, jakbyś była w drugim albo trzecim pokoju. Więc to jest też taki sygnał, że te osoby, które są w śpiączce, mają z nami kontakt, one nas słyszą, one nas czują. To jest trzymanie ręki, to jest głaskanie, to jest no, dotyk ten, który daje, no właśnie, powrót do, do sił, do zdrowia. Uważam, że naprawdę to był wielki cud. Wszyscy byli zszokowani, że Marta jest w takim stanie. Nie wierzyli, że, że to naprawdę jest Marta i właśnie mówiła, że tam w niebie ma nie tylko jednego anioła stróża, ale więcej. A dla mnie takim aniołem jest pani Ewa Błaszczyk, która no, założyła tę klinikę i w tym miejscu ja serdecznie chciałabym podziękować Oli Janczarskiej, bo to dzięki Oli tyle osób. Marta jest dziewięćdziesiątą pacjentką wybudzoną w klinice Budzik, a tych pacjentów już tam jest ponad 130 osób. Pani Joanno, bardzo dziękujemy za podzielenie się tak wspaniałą historią, wspaniałą, ponieważ z dobrym zakończeniem, z tym cudem, który się wydarzył. Pani Ewo, czy to Bo właśnie bardzo... dla takich historii, dla takich osób warto działać? Bardzo chciałam Pani podziękować za te słowa głębokie, że Pani dostrzegła, że to Ola jest spiritus z tego wszystkiego, bo tak właściwie ona leży i nie ma żadnej mocy sprawczej, a jednak dokonała tego wszystkiego nami. Myślę, że jestem narzędziem jak i cały zespół nasz, który do tego doprowadził i wszyscy ludzie, którzy tego chcieli, bo oczywiście bez tego też by tego nie było, więc wszystkim dziękuję. Natomiast wam życzę jeszcze dużo siły i cierpliwości, żeby dojść tak naprawdę do superformy, bo to jest takie ważne, żeby jak jest szansa, dopóki jesteśmy, dopóki żyjemy, to trzeba walczyć o to życie, żeby miało jak najlepszą jakość. Bardzo dziękuję. I ta walka Zawsze jest warta każdej chwili, każdego wysiłku. Historia Marty pokazała także, że no właśnie muzyka ma moc, że to piosenka nagrana przez przyjaciół, przez kolegów, przez koleżanki obudziła Martę. I właśnie teraz o muzyce oraz o wspomnianych już koncertach porozmawiamy. Na niebie, nie świeciłabym, jak tylko dla Ciebie ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod Twym okienkiem i tylko dla Ciebie, gdybym słońce. Prawa dla Justyny Rechenedi oraz Amandy, naszej Amandy zagadkowej, która grała na pianinie. Pieśń Życzenie Fryderyka Chopina. Nie jest tajemnicą, że w klinice Budzik od wielu, wielu lat pielęgnuje się tradycję koncertowania. Dołączyły do nas osoby, które maczają palce w tych wydarzeniach wcześniej wykonywały dla nas utwory w naszym zagadkowym studiu, tak jak Justyna i Aleksander. Teraz zasiedliśmy wszyscy przy jednym stole, przy mikrofonach. A są z nami Justyna Reczenieli, śpiewaczka, skrzypaczka, polonistka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo, bardzo mi miło. Aleksander Jan Szopa, kompozytor, organista i kantor dyrygent. To słowa kantor Chyba musimy wrócić, bo nie chodzi o miejsce, gdzie wymienia się pieniądze na inną walutę. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamila Sacharzewska, pianistka, studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwester Dmuchowski, specjalista i doradca w branży instrumentów muzycznych, szczególnie ceniony w sektorze pianin i fortepianów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. W klinice Budzik dzieją się rzeczy... Niezwykłe. Jedną z nich są koncerty, ale nie takie zwykłe koncerty. Nie jest to scena, nie ma braw, nie ma świateł, a jednak jest muzyka. I jest też ktoś, kto jej słucha. Bo muzyka potrafi trafić tam, gdzie nie docierają nawet słowa i w takim miejscu jak Klinika Budzik może mieć zupełnie inne znaczenie. Justyno, głos jest czymś najbardziej bezpośrednim. Chciałabym dopytać Cię, czy śpiewanie w takim miejscu jak budzik zmienia sposób, w jaki się śpiewa? Bardzo pięknie powiedziałeś, że głos rzeczywiście jest takim instrumentem naturalnym, to jest nasza też osobowość, nasza psychika, nasza podświadomość i nadświadomość i wszystko razem w ciele i możemy się tym dzielić, więc rzeczywiście to był ogromny zaszczyt wystąpić w Klinice Budzik i tam były brawa, były brawa i było dla kogo? Rzeczywiście śpiewać, ale to nie tylko śpiew, to była energia, to było przekazanie tego, co, co ja mam, jakiegoś swojego potencjału, z którym przychodzę jako żywa i aktywna istota w średnim wieku, która może obdarować właśnie swoją obecnością, osobowością, dźwiękiem, muzyką, muzyką, którą ktoś stworzył specjalnie na potrzeby tego koncertu, czyli Jaskier dla Mamy, autorstwa Aleksandra Jana Szopy, który jest dzisiaj z nami. Też i był Chopin, i Maniuszko, i wielu innych kompozytorów, wielkich, genialnych kompozytorów. I To wszystko było przyjmowane z taką wdzięcznością, radością i i słuchajcie, to był zupełnie inny rodzaj śpiewania. Absolutnie. Tu się nie, nie myślało o technice, o oddychaniu, o tym, czy to się podoba, czy się nie podoba. To była sprawa drugorzędna. Patrzyłam w oczy dzieci, osób, które tam przebywają. Łapałam kontakt, nawet jeśli te oczy nie patrzyły na mnie. I był taki moment, w którym dedykowałam ten moment, tę partię jednej osobie. To dosyć taki ciężki właśnie stan w tej chwili jest. Natomiast ja byłam przekonana, że właśnie trzeba zaśpiewać, trzeba to zrobić, trzeba, warto. Po prostu podzielić się czymś, co mam, co dostałam, co wykształciłam, nad czym pracuję, co mnie inspiruje, co ja kocham, co mnie kocha i co rozwijam. I, i potem poszłam po prostu właśnie do tego chłopca, i patrzyłam w jego oczy i sobie z nim rozmawiałam i widziałam, że jest, jest jakieś poruszenie. Chociażby to, że ja przychodzę z jakiegoś swojego świata, jakaś obca właściwie osoba, ze swoim takim doświadczeniem, ze swoim bogarzem, ze swoimi uczuciami. Uczuciami i po prostu, że, że mogę tam być. I to widziałam, że to jest dobrze odbierane, pozytywnie odbierane, nie tylko przez rodziców. I się umówiliśmy z tą osobą, że będziemy robić postępy. I już widzę, to miesiąc minął, od kiedy byłam pierwszy raz tak po prostu, przyszłam przed świętami Bożego Narodzenia, mając nadzieję, że ta muzyka troszkę poruszy właśnie pracę, pracę mózgu i chęć Powrotu. A po miesiącu spotkałam się z tymi dziećmi i widziałam, że każdy, absolutnie każdy zrobił postęp, że są inni, że jest dużo, dużo właśnie, że nabrali jedni więcej, zdecydowanie więcej. I byłam w szoku, że można tak szybko, cztery tygodnie, pięć tygodni zrobić rzeczywiście, bo ja byłam świadkiem tego, że nie widzę ich na co dzień, jak bardzo to się wszystko poprawiało. Więc widzę, że ogromną pracę wykonuje zespół i że te dzieci są chętne. I to jest wspaniałe i takie najbardziej nas napędzające, nas wykonawców i wszystkich uczestników, tutaj też Amandę, że jest nadzieja, że to idzie w jedną stronę, w dobrą stronę, w, w stronę rozwoju. Pod warunkiem, że ta osoba tego bardzo chce i są osoby, które bardziej chcą, a są, które jeszcze się wahają albo wcale nie są zainteresowane tym, to widziałam w oczach tego chłopca przychodzi osoba, taka jak ja z jakiegoś innego świata, ze swoimi myślami, ze swoją muzyką, poezją, literaturą i to, czym jestem. I czyni I pani, oni wtedy czyni się dobro. Przepraszam, tak długo mówię, ale mogłabym tak bardzo jeszcze długo <śmiech> mówić, bo, bo to jest jedna z naj, najważniejszych rzeczy, jaka mi się... Naj, najważniejszy koncert ostatnich lat dla mnie. Myślę, że to było doświadczenie, które wiele zmieniło też w twoim serduszku i w tobie, jako w artystce. Aleksandrze, jesteś autorem muzyki, jeśli chodzi o koncerty w klinice Budzik. Czy czułeś jakiś taki ciężar odpowiedzialności podczas jej tworzenia? Miałeś w głowie odbiorców albo jakieś swoje wahania albo lęki? Myślę, że... Najważniejsze wszystkim, żeby napisać właśnie pieśń do słów właśnie te słowa, to napisała pani Bernadette Juras i do ich właśnie słów mamy jakby takie wyzwanie jak przedstawić muzykę, żeby rzeczywiście miała taką klarowność dla wszystkich właśnie tutaj odbiorców, ale najważniejsze jest zapoznanie się właśnie z, z samą treścią, a muzyka sama w sobie już potem narasta. No nie sądziłem właśnie, że ten utwór, można też nawet nazwać go takim właśnie poematem, to jest naprawdę utwór trwający około 8 minut. Są tutaj elementy właśnie tego mistycyzmu, czy właśnie takiego zanurzenia się też w inny świat. Zwłaszcza dla wszystkich pacjentów, dużych czy małych, którzy są w śpiączce, ale mogą również doświadczyć co się dzieje, czy właśnie jak wiele tutaj historii słyszałam z Kliniki Budzik, czy nawet oglądałem właśnie kilka takich właśnie przykładów, że pacjenci no w sensie oni zapamiętali wszystko, co usłyszeli, pomimo że w ich wieki właśnie śpiączo, ale reagowali właśnie na to. I ta muzyka, i to, co usłyszeli, i to, czego doświadczyli, zostało w nich na dłużej, co jest naprawdę przepiękne i co jest niesamowitym elementem koncertów. Kamilo, skieruję się teraz do Ciebie. Ponieważ mówimy o koncertach fortepianowych, które miały miejsce w klinice Budzik, fortepian to instrument, który potrafi mówić bez słów. A czy w takim miejscu, jak na przykład klinika, jego rola jest jeszcze większa? Jaka jest rola tego fortepianu? Fortepian jest instrumentem orkiestralnym i możemy zbudować z niego naprawdę wielkie, wielkie brzmienie, ale myślę, że w takiej klinice to wielkie brzmienie nie jest potrzebne, bo wystarczy kilka takich dźwięków, które naprawdę mogą powodować wielki wydźwięk emocjonalny, nie tylko dla osób, które grają, ale przede wszystkim dla tych, którzy słuchają. I mam wrażenie, że muzyka w takim miejscu naprawdę odgrywa ogromną rolę. Nie jestem osobą, która y, może powiedzieć na ten temat coś więcej, bo nie miałam styczności akurat z dziećmi i dorosłymi osobami w śpiączce. Ale znam takie historie, znam takie historie z filmów, że ta muzyka naprawdę powoduje i fortepian powoduje to, że, że te dzieci potrafią słuchać i chcą słuchać. Tak I wydaje. wspaniale było, jeśli mogę dodać, że ten fortepian stanął tam dzięki, dzięki wam. Żywy fortepian koncertowy w Klinice Wódzik w Atrium, czego wcześniej nie było, dzieci nie doświadczyły, ale pierwsze co zrobiła Julka, która nie chodziła, to tam usiadła i zaczęła grać. Po czym wstała i zrobiła parę kroków. Wielu, ty chodzisz. Nie było tego miesiąc wcześniej, więc zrobiła ogromne postępy i wspaniale. I tak ją ciągnęło właśnie do żywego instrumentu. Dziękujemy wam za to. Właśnie tutaj teraz mnie Justyna wyprzedziła, ale dokładnie o tym chciałam powiedzieć. Dziękuję ci bardzo, że to ty powiedziałaś, ponieważ dzięki Kamili, dzięki Sylwestrowi w klinice Budzik pojawił się prawdziwy Pięknie brzmiący fortepian, no i także dzięki Amandzie, bo to był pomysł Amandy, prawda? No tak, można tak powiedzieć. Pojawił się fortepian Sylwestrze. Dla osób niezaznajomionych z muzyką instrument to jest tylko narzędzie, a czy może to jest właśnie aż narzędzie? I dlaczego pojawił się ten fortepian, a nie wystarczył na, na przykład keyboard? Hmm. No, tutaj myślę, że już artystów należałoby zapytać, którzy na tych instrumentach grają jak oni odbierają granie na keyboardzie w, w, w porównaniu z fortepianem takim półkoncertowym, bo myślę, że to różnica jest diametralna. Amanda i Kamila jak trafił pomysł koncertów w klinice Budzik do mnie to jakby dla mnie absolutnie priorytetowym stało się to, że musi to być instrument najwyższej klasy, który tam możemy zaoferować. I z naszego salonu Pasja w Warszawie wzięliśmy instrument taki półkoncertowy firmy Yamaha i udało nam się zrobić to i dołożyć swoją cegiełkę do tego wydarzenia. I uważam, że tutaj akurat odpowiadając na twoje pytanie, niuans, nawet tutaj mamy duże bardzo rozbieżności między samymi fortepianami, bo może być to mały gabinetowy instrument, na którym ćwiczy dziecko. I on kosztuje dajmy na to 50 tysięcy złotych, a może być to instrument taki jak przyjechał do kliniki za 400 tysięcy złotych i to jest instrument, na którym grywa się i w harmoniach i w, na scenach w dużych instytucjach. Tutaj dla artystów jest to nie bez znaczenia, bo on generuje dźwięk, który porusza do głębi i duszę grającego ale i przede wszystkim słuchającego. A w tym wypadku, jeżeli docieramy do kogoś, kto jest na innym poziomie świadomości, no to nie, nie musimy chyba tutaj za długo zastanawiać się nad tym, że też ten dźwięk, którym do, docieramy, nie może być zwykły. Nie może być taki e, jakiś płaski z głośnika. To musi być dźwięk, który trafia prosto do serca, prosto do duszy osoby słuchającej. Muzyka jest jednym z najdelikatniejszych, najbliższych sposobów bycia obok drugiego człowieka, bo nie narzuca, nie wymaga odpowiedzi, a jednak zostawia ślad. Dlatego koncerty w budziku są tak ważnym elementem funkcjonowania kliniki. Czy to doświadczenie, Amando, dla Ciebie, czy ono sprawiło, że inaczej patrzysz na rolę muzyki w życiu człowieka? Na pewno zmieniło to jakąś koncepcję, ponieważ y, jest jak jest się takim artystą właśnie, który już tak gra w różnych salach, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, no to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jednak jest fortepian koncertowy, poważne wydarzenie. I to jest takie bardziej, można powiedzieć, właśnie eleganckie i takie oficjalne, a jednak w Klinice Budzik czułam bardziej, jakby to był koncert dla publiczności, dla dzieci, nie było to takie oficjalne, tylko było właśnie takie, które miało dotrzeć do serc wszystkich tych dzieci, które miało pobudzić ich wyobraźnię, które miało właśnie sprawić, że dzieci będą miały jakąś nadzieję. No i po prostu umilić jakoś ten czas właśnie tych koncertów. No i myślę, że to było bardzo ważne i myślę, że to zmieniło bardzo moje spojrzenie na muzykę. Też wyobrażam sobie, że reakcje publiczności, reakcje dzieciaków to był jeden z najpiękniejszych elementów i to są chyba takie chwile, w których czuję się, że warto robić to, co się robi i warto to kontynuować. Reakcje były bardzo, bardzo za, y, takie jednocześnie inspirujące, z drugiej strony takie trochę frapujące, no bo każdy się zachował tak, jak chciał. I nikt nie, niczego nie narzucał, prawda? Dzieci, ale przede wszystkim dzieci bardzo, bardzo słuchały. I dorośli, dorośli wbili brawo, a dzieci jak to, kto potrafił, kto mógł, kto to, to robił. Natomiast to były takie nieprzewidywalne, przedziwne sytuacje, do których my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Na przykład był, towarzyszyły nam dźwięki, y, takie... Y, to znaczy, że, że my jakoś tą muzyką wpłynęliśmy na, na ten system. Gdzieś tam coś się poruszyło i ktoś chciał w ten sposób zareagować i chciał jakoś oddać to, co ma. To jest takie niekonwencjonalne, nie wiemy, co z tym zrobić. Może bardziej opieka i, i terapeuci, ale dla nas to był sygnał, że jesteśmy słuchani, że to dociera, że, że jest reakcja, że, że jest walka i że ta osoba chce. Ona parę miesięcy temu, to, to był wspaniały młody człowiek, który robił zdjęcia ptakom, który interesował się wieloma wspaniałymi, życie było i myślę, że powoli też będzie stopniowo, bo bardzo tego pragnie, wracał do sprawności i wiele, wiele tych dzieciaczków, które nam towarzyszyły tak bardzo wdzięcznie, wdzięcznie słuchały, to jest dla nas najważniejsze, że jest nadzieja i że idzie w dobrym, w dobrym kierunku. Nadzieja to jest słowo, które nam się dzisiaj powtarza i do nas wraca w tej rozmowie. I myślę, że szczególnie w ten wielkanocny poranek to bardzo ważne, aby o niej pamiętać, aby nie zapominać, że warto wierzyć, że zdarzają się cuda i te cuda mogą być tuż obok nas. Gośćmi dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli byli... Pani Ewa Błaszczyk, dziękuję dziękujemy bardzo. bardzo, bardzo, bardzo. Justyna Reczenieli, dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Aleksander Jan Szopa, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Kamila Sacharzewska, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Sylwester Dmuchowski, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Amando, dziękuję Ci bardzo. I dziękuję Ci także za pomysł, który przyniosłaś do nas pomysł, aby taka rozmowa powstała, rozmowa o muzyce w Klinice Budzik, o tych ogromnych pokładach nadziei, ale także dziękuję Ci za Twoje działania. Bardzo dziękuję. I za to, jak pomagasz i jakie masz wspaniałe, dobre serce. A Wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, życzymy spokojnego, dobrego czasu, takiego naprawdę razem z rodziną, z bliskimi, i pięknej Wielkanocy. Audycję wydał Wojciech Doroż zrealizował Bartek Machajewski, ja nazywam się Maja Sołtyzik. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. A pożegnamy się utworem zagranym przez Kamilę Sacharzewską. Będzie to część ze suity jean philippe Rameau, Egipcjana. To promocja. Było pięknie i mamy nadzieję, będzie pięknie. W rezydencji gospodarzami i gospodyniami staną się słuchacze i słuchaczki trójki. Ci, którzy odwiedzili nas niedawno podczas Dnia Otwartego. Jest taki utwór, który zawsze wywołuje we mnie ciarki i to jest Rosemary's Baby komedy. Chciałbym bardzo poprosić o piosenkę, jakąkolwiek piosenkę Led Zeppelin. Jestem Stanisław, znany tu i jako stary szczupak z Żardowa. Bardzo bym prosił o piosenkę zespołu Ujz Dziękujemy bardzo za wizytę i zapraszamy wszystkich do słuchania rezydencji. Dziś od 14 do 16. Justyna Grabarz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy.